jakiś czas temu, ale nie zawsze jest kiedy się zebrać, nie zawsze jest się kiedy tym zająć bo trzeba robić różne rzeczy, budować z klocków albo sklejać domki z papieru udało nam się wreszcie zasiąść do rozmowy na temat najnowszej odsłony Gwiezdnych Wojen będą spoilery, więc jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem filmu nie widział to może darować sobie słuchanie jak oceniasz młody, nowe Gwiezdne Wojny? No, dobrze, fajne. Ale co, prawdziwe Gwiezdne Wojny? Bo część ludzi marudziła, że zupełnie inne niż... Nie, są dobre. Normalne, fajne Gwiezdne Wojny. Co Ci się najbardziej podobało? Włodsze? E, ślepiec, jak on się ślepiec. nazywał. Chirrut Imwe. Tak? A co było w nim takiego specjalnego? Zwróć uwagę. Nauki no, okay. był ślepy. <laughs> zwróć uwagę, że w Łotrze praktycznie nie było Jedi no kto był Jedi? no właśnie w Łotrze nie było Jedi byli sami tak naprawdę rebelianci kto z rebeliantów był najciekawszą postacią poza Cirutem, który się do rebelii przyłączył bardzo późno na swoje nieszczęście ostatecznie z Rebeli tak. była Zinerso? Zinerso, tak. Zinerso należała fajna. do rebelii. No wiesz, była fajna. Była główną bohaterką. Tak. I jakieś porównania między Erso a innymi bohaterkami sagi? Między na przykład Leją albo między Rey? Nie wiem. Wiesz, no ona była zupełnie inna. Tak. Chodziła z bronią, walczyła. Była taka bardzo w porównaniu z tamtymi agresywna. Mówiło się, że Leia to taka waleczna księżniczka, ale... ale ja jak Ci się podobała w tej części? ale ja No, fajna. Dobrze zrobili ją? Tak. Zwróciłeś uwagę, tak naprawdę to ostatni film z Carrie Fisher, bo ona umarła wkrótce po tym, jak ten kin wszedł do, film wszedł do kin. Trochę było dziwnie widzieć ją na ekranie, kiedy wiedzieliśmy, że już jej nie ma. Tak. No, a jakieś inne jeszcze rzeczy, które spodobały Ci się w Łotrze? E, fajne było to, że Łotrze się łączy z, na, z Nową Nadzieją. Jak to się łączy z Nową Nadzieją? No, były prawie dwie takie same sceny, prawie takie sama. Tak. No właśnie, o co chodzi w Łotrze tak naprawdę? Co oni chcą tam zdobyć? Plany Gwiazdy Śmierci i... To... Mm. A co potem się stało z tymi planami? Darth je wygradł. Właśnie nie. Darth Vader próbował je... ...odzyskać. Odzyskać. Kto wziął te plany od załogi, która je wykradła? Ja już się pamiętam. ja? Ale ja a... przekazała je... Ja, no no młody, trzeba nową nadzieję powtórzyć. Od czego zaczyna się nowa nadzieja? Ale ja przekazuję plany droidowi o imieniu Art Artu Ditu. Ditu, i plany te trafiają potem do starego pustelnika Bena Kenowiego i do chłopaka. No właśnie. I dzięki tym planom, no tak, tak naprawdę cały łot powstał na podstawie dwóch zdań ze skrola Nowej Nadziei tak. o wykradzeniu planu śmierci, gwiazdy śmierci i dowiadujemy się w jaki sposób te plany zostały e, wykradzione nie zginęło wprawdzie wielu botan żeby je wykraść, ale no właśnie, co się stało z całą ekipą Łotra, <śmiech> bo tam przecież wszyscy ja zginali no właśnie, poleciała ogromna załoga Kasjan, który był kapitanem tego statku, który ukradli na idu Jean Erso kim była Jean Erso? dlaczego Jean Erso jest tak bardzo związana z planami Gwiazdy Śmierci? Kto zaprojektował? Była rebeliantką, ale kto zaprojektował Gwiazdę Śmierci? Jakoś a... masz na myśli Galena? Erso? Kim on był? E, e, ojcem Był ojcem Gin w pewien sposób można powiedzieć, że ona jakby e, no sumienie trochę nakazywało jej skorzystać z tej szansy, z informacji, że Galen umieścił błąd w planach, że w konstrukcji. Wreszcie jest też wyjaśnione to, co przez 40 lat męczyło wszystkich, jak można w kosmicznej stacji bojowej umieścić tak głupi błąd, który powoduje, że jednym strzałem można stację zniszczyć. Myślę, że to akurat fajnie, że po tylu latach ktoś Naprostował ten błąd. Ale nie, gwiazda Śmierci mkła yy, To jest samo zniszczyć planeta. Oczywiście, że tak, widzieliśmy zresztą w Nowej Nadziei Jak zniszczono w ten sposób Alderan, Alderan, z którego zresztą Pochodziła rzeczona Leia Kto tam jeszcze był na pokładzie Łotra? Chirut, swój ulubiony Tak, taki proto jedaj, Jedi, ale nie jedaj, nie miał miesza, nic Co ciągle powtarzał yy, Jestem silna, no mocą, noc jest, jest nie silna Tak jego kolega Base Malbus z gigantyczną giwerą, który strzelał do wszystkiego, co się rusza. Body. pilot, który uciekł i przekazał informacje od starego Erso i potem przyłączył się do Reweliantów. To który? To był ten w okularach takich, w goglach, który pilotował łotra. I ktoś jeszcze był w załodze, która poleciała na Scarif kraść plany. Bardzo wysoki. Czarny. K2. K2. No właśnie, zupełnie nowy droid. Jak wypada na tle pozostałych? Nie wiem, podobny do Freepio. Podobny do Fripio bo też taki rozganany, ale chyba Freepio był takim panikarzem. Strasznie na wszystko narzekał. A K2? <śmiech> Nie no. Chciał mieć w broń wszystko. Tak, chciał być członkiem załogi. Jak wypada w porównaniu z, na przykład z BB-8em, z przebudzenia? BB-8 to było takie zwierzątko. On piszczał, toczył się w tej z powrotem, ale nie miał osobowości. A K2 pełnoprawny bohater. Tak. tak. I sam też zginął za rebelię na starych Jak w ogóle oceniasz w takim razie łotra? I... <coughs> nie, super film. Tak? Tak. Co ci się, co najbardziej w tym filmie jakoś wzbudziło twoje emocje? Wszystko. Bardzo Wszystko. fajny film. Cieszę się. A ostatnia scena na plaży? Zaginą? Aha. Tak. To, to, to było straszne. No właśnie. Pamiętam, Nie. że jak wychodziliśmy z kina, to byłeś strasznie poruszony i powiedziałeś, jak można zabić głównych bohaterów. Tak, ale no, to jest dziwne. Y Erso była taka jak qui Zyn. Y była tylko w jednej części i zginęła w tej samej części, w której tylko była jeden raz. No właśnie. Kasian, wszyscy oni zginęli. Base, chirut, nawet droid. Chociaż akurat w przypadku droida myślę, że nie byłoby niczym aż tak dziwnym, gdyby się okazało, że ktoś znalazł jego jednostki pamięciowe i go naprawił. Fripio przechodził wymiany kończyń przez te kilkadziesiąt lat, kiedy toczy się saga wielokrotnie, więc być może k również gdzieś tam chociaż wątpię, żeby powrócił. I rzeczywiście, Tato, zobacz... Jakby powrócił, to na pewno by był w Nowej Nadziei. No tak. Widzisz, cały problem polega na tym, że Nowa Nadzieja no. została nakręcona 40 lat temu, a... 1 teraz. W zeszłym teraz. roku, no właśnie. właśnie jak, jak ty patrzysz na to? Bo przecież Water 1 dzieje się przed Nową Nadzieją. Hmm? Przed oryginalną sagą, nie masz problemu z ogarnięciem, co się kiedy działo? Nie. Nie, nie zaraz. Nowa trylogia też działa się przed tak. oryginalną trylogią, więc A to trochę to jest dziwne, fajne. No bo na przykład pierwszy odcinek w ogóle pierwsze Gwiezdne Wojny z Małym Anakinem. To one się dzieją na pustyni, wszystko na nabu, W ogóle inna, że co teraz Gwiazda Śmierci. No ale przepraszam, pierwsze Gwiezdne Wojny z Małym Anakinem dzieją się na Tatooine, tam gdzie dzieje się Nowa Nadzieja tak. na początku. No właśnie. Co jeszcze było takiego? Zwróciłeś uwagę, że w Łotrze były postacie, które no, w zasadzie trudno mówić o postaciach, ale które dobrze znamy z, z takiego serialu. Rebelianci. Pojawia się kilkukrotnie droid z rebeliantów, czyli... Chopper, Super. tak. W scenie na Jawin, y, kiedy jest Hera. fragment bazy. Tak, Hera nie pojawia się osobiście, ale... Nie, ale duch się... Duch jest. Duch się pojawia i kiedy się dobrze wsłuchać w pewnym momencie w rozmowy pilotów, to ktoś wywołuje generał Syndula. To znaczy, że od czasów rebeliantów minęło trochę czasu, bo ona nie była generałem, kiedy dowodziła duchem w serialu. Y, i co jeszcze? Bardzo ciekawa rzecz, absolutnie obłędna. Pamiętasz fregatę Hammerhead, tą, która zepchnęła gwiezdny niszczycielna wrota w polu siłowym nad Scarif? Tak. No właśnie, to Hammerheady też pochodzą z rebeliantów. Oczywiście model został zrobiony zupełnie od nowa, jest bardzo szczegółowy, bardzo dokładny, ale młoty zostały wymyślone w rebeliantach. No i co jeszcze? Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Sogerera. Pamiętasz? Ten taki stary już prawie cyborg. Ty możesz tego nie pamiętać, bo ty bardziej oglądasz rebeliantów. W rebeliantach wspomniano o nim, ale Sogerera pojawił się na scenie Gwiezdnych Wojen 15 lat wcześniej, w czasie Wojen Klonów. To ja tego nie widziałam. Pe pewnie właśnie w tym momencie usnąłem w kinie. Myślę, że... Nie no, Sogerere widziałeś. Myślę, że nie widziałeś po prostu wszystkich Wojen Klonów. Myśmy Wojny Klonów z Zuzią oglądali bardziej, bo to ona była fanką rewelianci. Ja, to jest twoja domena. Ja najbardziej lubię te rysunkowe Wojny Klonów. Wiem, te tak. Genadyja Tertakowskiego. Tak. No ale one są trochę czym innym. One teraz a kończą się, się, się yy, na zemście sitów. Tak, kończą się dokładnie w tym momencie, co zemsta sitów, tak jak łot. Się kończy się dokładnie w tym momencie, co? Co się zaczyna nowa nadzieja. No właśnie, rzeczywiście. Tak, a, ale wracając. Sogerera pojawiał się w czasie Wojen Klonów. Był wtedy piękny, młody i ogolony. Na gładko. I nie był aż tak bardzo zcyborgizowany. Ja już ja kiedyś oglądałem tylko pełnometrazowa. Pełnometrażowe Wojny Klonów. Tak, jest... jak Asoka i Anakin chcieli uratować dziecko od Jabby. Tak, małego synka Jabby. To prawda, a on śmierdział przez cały film. Potwornie. <ścoughs> no i kto jeszcze wrócił ze starych znajomych, kogo widzieliśmy i kto ma siedzibę w takim bardzo charakterystycznym miejscu na naprawdę charakterystycznej planecie? Stary kumpel, Anakin Skywalker. Teraz już w zasadzie nie Anakin, tylko... Darth Vader. Darth Vader. Gdzie nie wiedzieliśmy tego, gdzie zbudował swoją kryjówkę, gdzie zbudował swoją bazę na planecie, gdzie płynie wiecznie lawa, gdzie jest. Yy, Mustafa. Na Mustafa. Mustafa. Ty zbudowałbyś sobie dom w miejscu, gdzie dotknęła Cię największa tragedia, no bo to tam tak naprawdę ostatecznie przeszedł. No trudno powiedzieć o tym, że Anakin... Ale no spalił, powiedzmy tak, za to... Prawie zginął. No, no tak. Y, y, myślał, że jest taki dobry, jak y, zaskoczy z tej kładki, y, co na jej płynął na lawie, to Obman mu nieobecnie nogi się nie spali. No ale, właśnie. Tak się, ale tak się tak akurat stało i mu obciął nogi. No, ale zobacz, to jest... No nie przewidział, nie był jeszcze prawdziwym sitem. To jest prawdziwa porażka. Najlepszy przyjaciel praktycznie cię zabił. Nie wiadomo, czy to. No wiemy dobrze, że oczywiście obiła, nie mógł zabić Anakina na Mustafar, bo inaczej nie wydarzyłoby się to wszystko, co działo się w nowej nadziei. No nie no. Nie. Tak, to generalnie rzecz biorąc, tak samo jak było z urodzeniem się bliźniąt. Jedno widziałem już taki obrazek w internecie, jak leży Padme i mówi, wyślij dziewczynkę na Alderan, będzie księżniczką a on mi się pyta, a chłopiec nie mam czasu, teraz boli mnie, weź go wywieź gdzieś na pustynię <słuch> jak Ci się podobał wejder? był taki sam jak w oryginalnej trylogii? nie, nie, nie, nie. Co, było, co się zmieniło w Vaderze? Zobaczyliśmy kilka rzeczy, zobaczyliśmy go w pojemniku z baktą. Zobaczyłem go tylko raz. W 3 był w jednej scenie. Wejder? Aha. Nie, no pojawiał się kilkukrotnie, ale A, był krótko. Krótko, krótko. Natomiast y, dużo więcej czasu ekranowego miał Wielki Mow Tarkin. Tak. Wielki Mow Tarkin grany przez aktora, który od y, bardzo, bardzo dawna, od wielu lat nie żyje. On umarł przecież jeszcze w XX wieku. No nie, to chyba sukcesy. on zbudował Gwiazdę Śmierci. No właśnie nie. Tak. Gwiazdę Śmierci. <coughs> Tarkin przejął Gwiazdę Śmierci po Kreniku, który okazał się na tyle nieudolny, że dopuścił do wykradzenia planów, do yy, rajdu <coughs> rebeliantów na Idu, a następnie do walki na Scarif. Tak. Zresztą yy, Krenik nie mógł już dłużej pełnić funkcji dyrektora wydziału, ani szefa Gwiazdy Śmierci, bo co się z nim stało na Skalif? To samo co z ekipą Łotra. Tak, zginął. Również zginął. Zginął, zginął. Jakieś jeszcze inne rzeczy, które zwróciły Twoją uwagę? Nowe projekty szturmowców? Nie, y, wszyscy giną. Nikt nie został tak naprawdę w tym łosze. Wszyscy giną. Wszyscy giną, ale wiesz dlaczego. Nawet źli, dobrzy. Wiesz dlaczego oni wszyscy musieli zginąć? No. Bo ich wszystkich nie było w nowej nadziei. Oczywiście George Lucas wielokrotnie Robił różne zmiany w Nowej Nadziei Niektóre z nich miały sens Takie jak zmiany techniczne Nowe montowanie ujęć Niektóre z nich nie miały sensu Jak na przykład scena w której Grido strzela pierwszy Pozbawiona kompletnie rozumu i logiki Bo to zawsze Han strzelał pierwszy <śmiech> Możemy dyskutować o tym Czy dodawanie na przykład scen Z giówekami y do Nowej Nadziei Coś wnosiło czy nie Ale nie wielka szkoda że Zmersu zginęła Szkoda, prawda? No tak. Ale tak naprawdę, e, cóż, no to był jeden film dostała <grym> film tylko dla siebie. A nie ty. Tylko o sobie. No spodobne do kilku rzeczy. E, w też, w po też w poprzednim e, filmie z Gwydznych Wojen, na którym byłem, w Kinie, Han Solo ginie. Han Solo ginie. Han so no tak. Chyba ze spoilerowaliśmy, jeżeli ktoś nie widział przebudzenia mocy. No właśnie. Ginie Han Solo. Teraz. E, no właśnie ciekawe co będzie dalej w nowym filmie który nazywa się Ostatni Jedi jak myślisz czego będzie dotyczyć Ostatni Jedi będzie tylko jeden Jedi tylko jeden Jedi a ludzie argumentują, że Ostatni Jedi to są na przykład Ci Jedi że kilku ostatnich jest nie, ale to może być prawda to może być prawda. Nie, ale naprawdę. No bo, prawda, jest ten Luke. Yy, no, w Przebudzeniu może się kończy na, na tym. Rej chce być, yy, pra, prawda, yy, Jedi. No a jeśli Luke jest Jedi, no to będzie dwójka Jedi. Luke i Rey. Tak samo jak kiedyś była dwójka Jedi. Obi-Wan Kenobi. Anakin i młody Skywalker. Luke Skywalker. Ale Anakin, o, Anakin też. Anakin, Anakin też, ale Ale to dwójka. i tak straszne, Okropne. Okropne. Los był zynarsą, Ginie pod koniec łóżka. Straszne. Okropne. Okropne, okropne, okropne. Straszne. Straszne, okropne. Strasne. Strasne. Strasne, strasne okropne. Na czym stanęliśmy? Ostatni Jedi, czyli Luke i Rey. Ale tak. to, o czym mówiłeś jeszcze, kto jeszcze trzymał miecz Anakina Skywalkera? Luke Skywalker. Luke Skywalker? I Rey. Rey. ale oprócz nich Finn. Tak. Jeżeli miecz pozwolił Finowi. Obułankę Kenobi przy bitwie na Lawie. M miał Anakin miecz? Miał, zabrał. Tak naprawdę tak. nie wiemy, skąd ten miecz się tam wziął. Została nam jeszcze jedna rzecz smutna, bo tak naprawdę w Ostatnim Jedi będzie jeszcze <śmiech>, generał Leia Organa. Solo. Nie wiadomo, co się stanie z w tej części. Sam, y, solo, po mężu. Ona nazywała się Organa Solo. Po mężu, bo nazywała się Leia Organa. A oprócz tego jej mężem był Han Solo, więc przyjęła jako drugie jego nazwisko. Ludzie też tak robią na Ziemi. To standardowa procedura. Czyli teraz Leja to jest Nie, Leja teraz jest... No właśnie. Nie ma już Leji. Ciekawe co będzie z nią w dziewiątej części, bo studio zapowiedziało, że tak jak odtworzyli wielkiego Mofatarkina, tak księżniczki Leji nie będą generować komputerowo. Nie będą je odtwarzać. Myślę, że zobaczymy. Natomiast co? W grudniu Ostatni Jedi. A w przyszłym ha. roku podobno solowy film o hanie solo? o młodym hanie Solo. Jak myślisz, co będzie się działo z młodym Hanem Solo? Elfiem. Mówią, że pojawi się też e, kilka innych znanych postaci. Inny jeszcze Wajdak, Schuler i łobuz z Bespin i jeszcze paru innych ludzi. No Lando i ciekawe Orlando No i ciekawe, czy pojawi się czubaka czubaka przecież. Pierwszy raz na scenie pojawił się w wojnach klonów, gdzie Asoka uratowała go z transportu niewolników. Tak, już wtedy był wojownikiem. No Potem pojawia się w zemście Sitów na chwilę. Dla mnie Cubaka bardzo pasuje do Hana Solo. Trudno się nie zgodzić. A Hanna Solo umie mógł... wszystkim tłumaczyć, co Cubaka mówi, jest to, co w ogóle do siebie pasuje. Tak, bez Hana. Czubaka miałby problem. Pamiętasz ten dowcip, co robił z Han, zanim spotkał Czubakę? Latał? Solo. S S <laughs> Ostatnie uwagi jakieś na temat Łotra? Nie. nie. Było coś w tym filmie, co Ci się nie spodobało? Coś mu brakowało, tak naprawdę? Nie. Nie, bo część ludzi marudziła. Część ludzi marudziła na to, że nie było Skrola, Część ludzi marudziła na różne rzeczy, ale Ty jako a wielka szkoda, że y, te, ta leja tylko się y, na koniec pojawia, prawda? Tak, no ale wiesz, jej rola nie jest tak naprawdę konieczna. Zwróć uwagę, że Bail Organa mówi o niej wcześniej, wspomina o niej, jej przybrany ojciec. Mam kogoś, kto się tym zajmie. Mam kogoś, kto w misji dyplomatycznej poleci, dostarczy informacje. Mówi o swojej przybranej córce Lei. Pojawia się też Mon Mothma, czyli no Taka przywódczyni, jakby sojuszu rebeliantów i kilka znajomych twarzy. Pojawiają się piloci, którzy potem brali udział w rajdzie na Gwiazdę Śmierci. Mm. To chyba jest dobry gwiezdnowojenny film, nie? Mm -hmm. Ktoś, kto pierwszy raz obejrzał Gwiezdne Wojny, jak miał tydzień, chyba się musi na tym znać. Tak. <śmiech> nie. No nie. Naprawdę, ja obejrzałem pierwszy raz. Naprawdę, go z... jak miałeś tydzień, to pierwszy raz oglądałeś. Zemstę Sithów Trudno powiedzieć, że ją oglądałeś Bo a tata, usnąłeś w scenie Kiedy Anakin i Obi ścigają się w atmosferze Goniąc gwiezdny niszczyciel Ale Nie, tata, to może Dlatego najbardziej lubię Zemstę Sithów Myślę, że tak Czyli co, czekamy na Ostatni Jedi A potem czekamy na film o młodym Hanieszku jak myślisz, co będzie trzecim samodzielnym filmem? Wod, Han Solo, a w trzecim kto wystąpi? Nie wiesz? Musimy chyba poczekać po prostu. No to do zobaczenia w kinie w grudniu na Ostatnich Jedi. Tak.